Płyną kondolencje po śmierci posła Łukasza Litewki. Polityk lewicy zginął w wypadku drogowym, gdy jechał rowerem, uderzył w niego samochód. Tragedia wydarzyła się na pograniczu Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Będzie tam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne, napisał prezydent Karol Nawrocki w mediach społecznościowych. Z odwagą poświęcał się pomaganiu ludziom i zwierzętom, napisał premier Donald Tusk. Młody, perspektywiczny, zaangażowany. Odszedł zbyt wcześnie, napisał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Aktywność posła przypomniał też wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zostawił po sobie tyle dobra, tyle łez zamienił w radość, spokój i nadzieję. Tylu z nas, wspierających jego zbiórki, pomagał stać się choć trochę lepszymi ludźmi. Poseł Łukasz Litewka był zaangażowany w działalność społeczną i charytatywną. Wspominał w TVP Info Marszałek Sejmu Łódź Mieszczarzasty. Absolutna Tragedia i tragiczna wiadomość. Łukasz był fantastycznym człowiekiem. To co zrobił dla ludzi, zwierząt obsłużyłoby wiele żyć. Poseł Łukasz Litewka trafił do Sejmu z ostatniego miejsca na liście. Na plakatach wyborczych zamieszczał zdjęcia psów do adopcji ze schronisk i w ten sposób pomógł im znaleźć nowe domy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Łukasz Litewka miał 36 lat. Zawieszenie broni między Izraelem a Libanem będzie przedłużone o trzy tygodnie, zapowiedział prezydent USA Donald Trump w mediach społecznościowych. A podczas spotkania z mediami w gabinecie owalnym wykluczył użycie broni atomowej przeciwko Iranowi. Pytane o to zirytowany odparł, że nie rozważa takiego rozwiązania.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 Z Nikozji, ta Płomecka, Polskie Radio. Sławomir czy nie jest już szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Powodem, jak wyjaśniał rzecznik prezydenta, było uniemożliwienie mu wykonywania obowiązków poprzez odmowę dostępu do informacji niejawnych. To nie jest dezercja, to odpowiedzialne podejście do spraw państwa. Tak mówił, tłumacząc rezygnację szefa BBN-u, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.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 Można już słuchać nowego podcastu Polskiego Radia z serii Prawdziwa Historia. Tym razem Roman Czejarek opowiada o katastrofie w Czarnobylu. Jak sam przyznał w radiowej jedynce po 40 latach od tego wydarzenia nadal można odnaleźć zaskakujące fakty.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 W nocy na południu i północnym wschodzie Polski możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od zera na północnym wschodzie około 3 w centrum do 6 na zachodzie i południu. Lokalnie na północnym wschodzie spadek temperatury przy gruncie do minus -1, a w dzień miejscami na wschodzie przelotne opady deszczu, w tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 10 stopni na wschodzie i wybrzeżu do 16 na zachodzie, chłodniej na Helu około 8. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu okresami dość silny, lokalnie porywisty.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 Jest piątek, 24 kwietnia, 114 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5.21, zajdzie o 19.49. Dzień będzie trwał 14 godzin i 28 minut. Krótka kartka z kalendarza. 112 lat temu w Łodzi urodził się Jan Karski, właściwie Jan Kozielewski, emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego, który przekazał przywódcom państw alianckich informacje o zagładzie Żydów. 109 lat temu powstał Legion Polski, formacja wojskowa złożona z ochotników z Armii Rosyjskiej. 99 lat temu rozgłośnia Poznańska Polskiego Radia nadała pierwszą audycję. 12 lat temu we Wrocławiu zmarł Tadeusz Różewicz, jeden z najwybitniejszych polskich poetów, współczesnych prozaik, dramaturg, eseista. 11 lat temu Sejm przyjął ustawę o Narodowym Dniu Zwycięstwa obchodzonym 8 maja. 24 kwietnia to Dzień Solidarności z Narodem Ormiańskim, dziś też Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży, a także Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych, nazywany też Międzynarodowym Dniem przeciwko Wisekcji. Imieni na obchodzą Grzegorz, Aleksander, Aleksy, Jerzy i Maria. Najlepsze życzenia od jedynki. Autopromocja.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 Program pierwszy Polskiego Radia. Reportaż w jedynce. Bartoż Panek, dobry wieczór. Witam Państwa. W moim życiu bardzo dużo zależało od przypadku. Nie mam potrzeby kreowania, stwarzania sytuacji. Jestem raczej obserwatorem. Tak mówi bohater reportażu Grażyny Wielowiejskiej Życie w Siodle. Tym bohaterem jest Tomasz Biernawski, nazwany wielkim koniuszym polskiego filmu, bo militaria i konie to jest jego zawodowa Filmowa specjalność, profesja, która de facto nie istnieje, łączy w sobie bowiem znajomość historii, scenografii, dekoracji wnętrz, a także wiedzę o koniach i jeździectwie. Pan Tomasz przygotowywał konie aktorów i jeźdźców do wielu filmów, między innymi pracował dla Jerzego Hofmana, Jerzego Kawalerowicza i Andrzeja Żuławskiego. W sumie Pracował przy produkcji na planach 70 filmów jako konsultant, scenograf i aktor. Posłuchajmy zatem tej historii o to życie w siodle Grażyny Wielowiejskiej. Bardzo dużo zależało od przypadku w moim życiu. Wyjazd do Stanów. Mogłem nie pojechać, wtedy zupełnie inaczej by się życie potoczyło, ale pojechałem. Z filmem dokładnie to samo. Mogłem. Nie nie jeździć w panu Wołodyjowskim czy w Gniewku, synu Rybaka. No wtedy nie miałem tych kontaktów, które zupełnie inaczej moje życie w inną stronę poszło. Wydaje mi się, że w pewnym sensie umiem wykorzystać przypadki. Z panem Tomaszem Biernawskim spotykam się niedaleko Warszawy w stajni Kostrzewów. Tu ile koni teraz macie? Dwadzieścia parę. Aha. Wasi weterani, są po tej... Na naszej lewej stronie ma 35 lat, a to jest jego adjutant Hill. Wiecznie razem. Kiszpan <gry> jest z kolei ślepy na jedno oko i już niestety ślepnie na drugie, i nie da się tego powstrzymać. Także tutaj mamy kółko emerytów i rekonwalescentów. To jest takie miejsce, do którego pan przyjeżdża czasem? No, kiedyś częściej, bo tutaj stały moje konie. Najpierw ten kabardyniec, a później przez jakiś czas ta mieszanka huculsko-małopolska, Bianka. No Kabardyniec już nie żyje. Bianka jest w Beskidzie Niskim i tam zimuje, bo po prostu ma przewarunki, bo chodzi sobie na swobodzie po, po łąkach z, z grupą innych koni. Przez zimę się nie widuję. Teraz będę jechał do, do Gładyszowa tak jak co roku na obóz konny Młodzieży. Ja? No, myślę, że mnie pozna po, po jakimś czasie. Miałem dobre dzieciństwo, dobrze je wspominam. Koniec pojawił dosyć wcześnie dlatego, że jakby to była tradycja rodzinna. Tata był konnym artylerzystą. w Łodzimiezu Wołyńskim służył. Mama jeździła konno, no bo to był środek komunikacji, środek lokomocji. Na wsi dwóch sąsiadów, to albo się jechało wierzchem, albo, albo powozem. Także konie zawsze były w tradycji rodzinnej zupełnie oczywiste. Natomiast ja bezpośrednio spotkałem się pierwszy raz, jak miałem pięć albo sześć lat. Mieszkaliśmy wtedy jeszcze w Magdalence. To był taki etap przejściowy przed przeprowadzką do Warszawy. I tam mój wuj, który był inspektorem Jakimś rolniczym miał kucyka i, i taką bryczuszkę malutką, którą jeździł w interesach. Ale on przeważnie stał także ja dosiadałem, to był albo Hucu, albo Shetland. No i to był mój pierwszy kontakt, taki no dziecinny bardzo. Jeździłem po, po lasach, po łąkach. Spadałem kilkanaście razy dziennie, bo wystarczyło, że on się zatrzymał. Oczywiście nie było mowy o żadnym siodle. To była świetna zabawa. Później jeździłem i zimą i latem w góry, uprawiałem narciarstwo, także turystykę narciarską, lecie piesze wędrówki. W związku z tym jakby nie miałem czasu na nic innego i dopiero na studiach, jak byłem na pierwszym roku, to była taka akcja w czasy w siodle. No i ze względów towarzyskich wybrałem się na taki obóz do Łącka, do Stade Ogierów w Łącku. Okazało się, że, że to jakby wróciło. Przestałem jeździć w góry w ogóle. Każde ferie spędzałem w jakimś stadzie. Bogusławice i Starogard Gdański, Białka, koło Krasnego Stawu. Także poznałem prawie wszystkie, wszystkie stada. Za darmo się jeździło, za to, że pomagaliśmy w stajni obrządzać konie. Po pierwszych wakacjach w czasów w Siodle założyliśmy Studencki Klub Jeździecki w Warszawie. To był pierwszy, bo później powstawały w innych miastach, ale ponieważ nazwa była zastrzeżona, więc SKJ był tylko w Warszawie, a gdzie indziej były AKJ, czyli akademickie kluby jeździeckie. Po latach większość tych moich kolegów z klubu awansowali i zostali dyrektorami stadnin. Z wielką przyjemnością odwiedzałem ich. Czekamy aż łąki sobie troszeczkę odbiją. Bo gdyby teraz je wypuścić na tą trawę, nie, no to zniszczą. To zniszczą i nie będzie trawy w sezonie. Zresztą teraz była nawożona, to też niedobrze, żeby konie od razu po nawozach jadły. To jest stajnia typowo filmowa. Także tu są konie kaskaderskie, grupa kaskaderów konnych. No i część z tych koni, ponieważ są dobrze przygotowane, oswojone z pracą na planie filmowym, nie boją się świateł, blendy, hałasu. Ruchu wielu ludzi, no, wystrzałów, chorągwi, dobrze się nadają do, do pracy pod aktorami, bo są spokojne, wyrozumiałe. Znam wszystkie, tylko nie bardzo rozróżniam. Już nie jestem z nimi na co dzień. Na pewno może pan kojarzyć konia królewskiego. To jest mały skarpeta zwany Matrixem, tak. czyli ten charakterystyczny tak. z czterema białymi skarpetkami. To on był naszym weteranem na, na planach. Pan właśnie przygotowuje tak konie do planów filmowych? Pan jest właścicielem ty, tego. Tak, tak, mam przyjemność być właścicielem i koni i ośrodka. Przygotowuję i koni i ludzi tutaj do planów filmowych pod komendą pana Tomka. Mnie przypadkiem poszedłem raz na studia etnograficzne. Moja pasja to byli Indianie od dzieciństwa. Jednym z pierwszych książek, jaką dostałem od taty Pogromca Zwierząt, Coopera. No, później zacząłem dokupywać sobie następne, te, z tego pięciu książ książki, później oczywiście był Karol Maj, Kurwut, no i cała masa lektur. No i to tak, tak mnie zafascynował ten świat, że postanowiłem studiować etnografię, no i skończyłem etnografię, później pracowałem w Muzeum Warszawskim w dziale kultur pozaeuropejskich tam było troszkę obiektów z Ameryki głównie zresztą z Meksyku mniej bardziej Indianie Perdzi ze względu na konie interesowali tak się złożyło że przyjaciele mojej dalekiej kuzynki którzy spędzili razem wiele lat w Argentynie w powojnie ona postanowiła wrócić do Polski oni pojechali do Stanów tam założyli stajnie i kupowali konie w Polsce w Walewicach Któregoś razu, jak przyjechali do Polski, to pomyśleli sobie, że to może by do tych koni do pracy kogoś wziąć. Moja kuzynka mówi, a tu jest tutaj, prawda, Tomasz. Poprosiłem o urlop bezpłatny, na razie na trzy miesiące. Pretekstem, prawdę mówiąc, było zbieranie materiałów do pracy doktorskiej o roli bizona w kulturze Indian Prairie. Dostałem świetne rekomendacje z muzeum, to był 70 rok. No i pojechałem oczywiście, z początku korespondowałem z kilkoma ośrodkami uni uniwersyteckimi, uczelniami, z jednym z profesorów, że chciałbym zebrać materiały, że będę parę miesięcy w Stanach i na co on nie odpisał, że to jest świetny temat. On już 25 lat nad tym pracuje i ciągle nie sądzi, żeby już wiedział wszystko, ale życzy mi powodzenia. Wtedy jakbyś do mnie dotarł, że się na to, to mi szkoda czasu, już nie chce mi się. W związku z tym dla przyjemności jeździłem po muzeach, gdzie tylko się dało i w Waszyngtonie i, i, i, i na południu. Kupowałem książki o Indianach, ale potraktowałem to jako hobby, a nie jako zawód. Natomiast skupiłem się już na, na prowadzeniu stajni, na jeżdżeniu na zawody, na trenowaniu i, koni i jeźdźców. Tam popracowałem pół roku. Przeniosłem się do innej stajni, prowadzonej przez Amerykanina. Świetne konie, parę koni w pensjonacie. Właściciel tej stajni miał kilku synów. Pojechałem po to, żeby być ich osobistym trenerem. Poza tym trenowałem jeszcze innych ludzi. No ale w pewnym momencie uznałem, że jednak trzeba wracać do domu. Poza tym kończyła mi się ważność paszportu. W muzeum już nie było miejsca dla mnie zupełnie. Powiedzieli panie Tomaszu, ale przecież to tutaj w otwaru na coś pracuję. Dobry zapach. Te są do, do jakiegoś takiego odnowienia, te pojazdy? Czy? Nie, te są użytkowe. No, a na przykład ten występuje w filmach. Więc pracujemy już kilkadziesiąt lat razem. To znaczy, zacząłem współpracę z założycielem Stajni i ośrodka, i grupy całej Andrzejem Kostrzewą. Pracę po nim przejęli synowie, właśnie Kuba. I starszy Hubert, którego tutaj nie ma, ale Hubert się zajmuje chyba bardziej kaskaderką, kaskaderką taką pozakonną. A tak, a chociaż oczywiście ma wiedzę i umiejętności dotyczące koni, ale taki jakiś naturalny podział e, wyszedł w naszej firmie, że no, ja mu gdzieś tam serce bardziej bije w stronę kaskaderki, a mi bardziej w stronę koni. Duże jest zapotrzebowanie właśnie na, na konie ostatnio. Ostatnio spada. Jak się coś ustali wreszcie, ustabilizuje sytuacja w telewizji, która jest kompletnie niestabilna, nie, nie wiadomo czego się spodziewać po nich. To może się coś ruszy. Bo mam jeszcze jakby jakieś tam inne pomysły na, na siebie i na, na życie, więc jak nie, nie ma tragedii, ale oczywiście najfajniej jest na planie filmowym. To jest jak, jak narkotyk. Jak się już to wdepnie, to, to już później no, uzależnia, jest uzależnia, bardzo uzależnia. ciężko z tego wyjść. Tak, no cała też ta otoczka, bo to może nie też samo same stricte przebywanie na planie, co też daje wrażenia i emocje, no ale cała ta otoczka, te wyjazdy, to przebywanie w tej grupie, te przygody wszystkie towarzyszące, całość tworzy taką niezłą dawkę uzależniającą. Ja już miałem kontakty z filmem jako jeździec, jeździłem w Panu Wołodyjowskim, syn rybaka, gdzie właśnie ze skajotu nas wynajmowali i byliśmy statystami konnymi i, i kaskaderami. Wszystko, co, co było związane z końmi. No więc jakby znałem już to troszkę środowisko i dostałem propozycję od pana Bogdana Poręby, żeby zostać jego asystentem w filmie Hubal, który właśnie przygotowywał. Kilku chłopców ze Skajotu, też u niego, ja jako asystent, inni, inni jako statyści umłani. No, Porębo nie był jeszcze Porębą, tym prawda, znanym nam wszystkim z późniejszych lat. No, a ponieważ z Dobrzańskimi przez mamę byłem spowinowacony, więc jakby bardzo mi to odpowiadało, w tym bardziej, że mój wuj Anton Dobrzański, był tam konsultantem, no więc prawie, że rodzinne przedsięwzięcie. No i tak się zaczęło. Zaraz po tym dostałem propozycję do Gniazda, jako asystent scenografa do spraw militarnych i koni. Tutaj zajmowałem się też przygotowaniem koni na planie, Na potem już poszły następne propozycje. Z początku chciałem jeszcze szukać pracy w muzeum etnograficznym jakimś, także rozsyłałem listy, praca w skansenie mnie najbardziej interesowała, no ale jakoś albo były marne warunki, albo mi się nie podobał skansen, także... Jakoś odkładałem ten moment. Tym bardziej, że finansowo to było tak, że jeden film, mniej więcej rok pracy w muzeum. W pewnym momencie dostałem etat w zespołach filmowych. No i to jakby zadecydowało, że już mam, tu już mam etat, mam gotowość, jestem ustabilizowany finansowo. Z początku były tylko konie. Byłem konsultantem do spraw koni. Później uznałem, że ja te konie też wolałbym ubierać, dlatego, że cóż z tego, że ja przygotuję w jakiś sposób, wystylizuję je nie, prawda, na jakiś okres czy na jakąś... Jak później ktoś przyjdzie i, i da im kompletnie niewłaściwy sprzęt i jeszcze na dodatek ubierze w złe kostiumy. Dostałem dosyć prędko kategorię dekoratora wnętrz i pierwszą kategorię drugiego scenografa. I tak będą stały i się przyglądały. Mamy tutaj instruktorki, które prowadzą jazdy. Jak najbardziej jest to bardzo dobre dla koni, bo w okresach, kiedy filmów jest mniej, się nudzą, a poza jest tym jest niezdrowe dla konia, żeby nie pracował. Aha. To jest troszeczkę tak, jak z samochodem najbardziej się psuje, kiedy, kiedy, jest. kiedy stoi. Pan też jest kaskaderem? Tak. Tak? Tak, tak, tak. Nasza firma zajmuje się wszelkimi rodzajami kaskaderki, chociaż fakt jest taki, że jesteśmy najbardziej znani z koni. To jest połączenie takiej pasji, to jest leżyła Pana pasja. Tak, tak. Jest takie powiedzenie, że u nas w firmie, że kaskaderem się jest, a nie bywa. No i to już jak się jest kaskaderem, to się temu jakby podporządkowuje życie. Czyli też wszystkie jakieś formy hobby, treningów są związane w jakiś sposób z kaskaderką. Tak. Przed wszystkimi filmami, teraz już tego się nie robi, bo już nie ma pieniędzy. Ale przed Hubalem na przykład mieliśmy półtora miesiąca obozu konnego dla aktorów w Bogusławicach. Aktorzy przyjechali, zostali wykupieni z teatru. Wszyscy, bo Janczar, Karewicz, już nie mówię o Filipskim, ale wszyscy, którzy grali w tym filmie, byli wykupieni z teatrów, na czas filmu w ogóle. Dostali sorty mundurowe. Każdy dostał siodłą szczotkę i zgrzebło. I pracowali przez, tak jak masz talerze przez te dwie godziny jazdy konnej, czyszczenie koni, wprowadzanie, karmienie i to wszystko prawie półtora miesiąca. Po tym czasie oni już byli prawnymi jeźdźcami. Po prostu potrafili się poruszać przy koniach. Najlepiej pracowałem się dla Andrzeja Żuławskiego. On potrafił wyzwolić w człowieku Pokłady umiejętności, których sam się człowiek nie spodziewał. Był doskonałym odbiorcą i takim motywatorem. Przy kilku filmach bardzo. Pierwszy na Srebrnym Globie. Później jeszcze była szamanka, La Note Borys Godunow w Jugosławii. Przy Srebrnym Globie dosyć było skomplikowane, bo mieliśmy zdjęcia w Mongolii. Taka grupa jeźdźców. Jednym z nich ja byłem zresztą. Grupa jest po stepach Mongolii, na no, a później wpadają na zabudowania w Policach, pod Szczecinem. No i chodzi o to, żeby tych, tych pięć koników mongolskich znaleźć identyczne w Polsce. Dzięki pomocy Juszka Galicy, górala, od którego ja wynajmowałem często konie do filmu, na Podhalu Uzbieraliśmy takie pięć koników, znaczy ważne było to, że musiały być jednej maści gniade z bardzo długimi grzywami i bardzo długimi ogonami. I rzeczywiście na mnie kompletnie się nie rozróżnia tego. Tam galopują po Duan batora, a tutaj wpadają w Policach. Bardzo mi się świetnie pracowało z Ryszardem Berem. Dla niego właśnie też, tam mieliśmy te husarię Zamojskiego i Bitwa pod byczyną no i to było bardzo miło. dobrze wspominam tamten czas. Do czasu też świetnie się pracowało z Hoffmanem, dla Hoffmana. Ognie mieczem, stara baśń, bitwa warszawska. Kawalerowicz, o, też świetnym był, świetnym był odbiorcą tego, co mu się proponowało. No i wymagający bardzo. prosądny wymagający. Z Hasem, na przykład. Pamięci Grzesznika, podróże Baltazara. U hasa miałem, poza tym, że właśnie militaria, to tam robiłem wszystkie dekoracje plenerowe. Mieliśmy w ognie i mieczem taką historię, w czortowym jarze, kiedy Rzędzian, czyli Malaikat, przyjeżdża, żeby się rozprawić z chorpy, no. wyciąga pistolet, ale jeszcze nie zdążył strzelić, nie zdążył, bo pistolety w Olstrach załadowane są. Ma być zbliżenie i jeden z asystentów, człowiek od kamery, z takim susem rzucił się do tego konia, żeby zmierzyć odległość. Po prostu taki szybki, był energiczny. A koniak to konio, stał jak przysypiał, malejka powtarzał i powtarzał i obudził się, jak ten do niego doskoczył, stanął dęba, odwrócił się na zadzie i popędził. Przy bramie krakowskiej, taki w skałkach, ścieżka tak między skałami szła. Malejkat przytomny postanowił się ewakuować i zeskoczył, spadł. I chwała Bogu, dlatego że dosłownie 20 metrów dalej koń przeskoczył przez dwumetrową skałę. Jeden nieostrożny ruch człowieka cała jest lawina skutków. W Kowadis jechałem konno przez gaj oliwny, robiąc próby pod kamerę, bo Winic już pędził do płonącego Rzymu, żeby je uratować. Jechałem tym gajem oliwnym. Ustalaliśmy prędkość samochodu, ścieżka tak się ziła pomiędzy tymi drzewami w gaju oliwnym. No i najbardziej byłem zaskoczony, jak się obudziłem w ciemnej sali w szpitalu po trzech dniach. No, kąś się potknął, zarzucił, w związku z tym ja wyrżnąłem głową w drzewo, połamałem kręgi szyjne. No i właśnie już po operacji, po wszystkim z takim kłoniężem obudziłem się w szpitalu. Mam płytkę tytanową połączone są dwa, zgruchotane, ale równo rok po tym wsiadłem i nie było problemu. To była przygoda. No i sobie jeść. To nie jest smaczne, wiesz? Myślisz, że to marchewka? No tak sprawdzają, co to jest. Jeszcze pan jeździ na nich czasem, tak? czy? Znaczy na tych? Nie. nie. Nie, nie, to już mają, że tak się wyrażę, sztywną emeryturę. <grymka> Przyjmuje się, że koń może zacząć chodzić pod siodłem gdzieś między trzecim a czwartym rokiem życia. Oczywiście to też jest dość indywidualne. Oczywiście tego konia można wcześniej jakoś tam przy, przysposabiać do tego, ale myślę teraz o takiej stricte jeździe w siodle. No, kiedy koń przechodzi na emeryturę? Już gdzieś około 18-20 roku życia, myślę, że, że to już jest ten kierunek w stronę emerytury, chociaż nadal może wykonywać jakieś lżejsze zadania, czyli mamy konie, które mają po 20 albo po 20 parę lat, ale trzeba na przykład konia, który w reklamie stoi w salonie. Mamy dekorację mieszkania, no i trzeba spokojnego konia. No i stały. wtedy ten starszy koń się spisze dużo lepiej niż młodszy koń, bo młodszy koń ma jeszcze fił w głowie, a starszy koń będzie spokojny i grzeczny. Kabardyniec był fantastyczny, jest, okazał się doskonałym koniem. Pana koń? Tak, no to mój. dożył 34 roku życia i prawie do końca pracował. Okazał się świetnym koniem aktorskim, bo mnie czym stópka na nim jeździł, który w ogóle konno nie, nie umiał jeździć, tylko miał zadanie. Wyznaczone. Ja wsiadałem, wjechałem tutaj 20 metrów stępa, później trzeba było skręcić w prawo, później zakłusować, zrobić obrót, zatrzymać się i patrzeć jak żurawie lecą. Przejechałem tak 10 razy, kabar się nauczył, Bogdan, wsiadł na konie, nie wiem, Bogdan, teraz rzuć wodzę, nic mu nie przeszkadza. po prostu sieć. I Koń zrobił precyzyjnie wszystko, co trzeba było zrobić. Bo ta rasa prymitywna, tak, tak się mówi, no to rasa górska, kabardyniec. One żyją dłużej, tak hucuły żyją dłużej. Araby na przykład, bo to też jest jakby rasa pierwotna. Też żyją no, także tak, które przekroczyły trzydziestkę. Pamiętam o wielu takich. A pana klacz, ile ma lat? Ona ma chyba osiemnaście albo dziewiętnaście. Posłuży jeszcze parę dobrych lat. Poznaje Pana, jak Pan po takim długim niewidzeniu pojawia się? Z początku udaje obojętność, ale, ale później, jak, jak jest w boksie, bo ona normalnie biega, biega się po łąkach. Ale jak ja przyjeżdżam, no to się ją stawiadam do ostatniej, do już do jednego z boksów. To następnego dnia, jak słyszy ostrogi, to, to od razu poznaje. Pod niektórymi koniami naprawdę czuć, że on jest ciekaw, co jest za zakrętem. Uczestniczy też w tej jeździe. Jak to się objawia? Czuję się tym, że zmienia się tempo chodu, sposób ustawienia głowy, to jak on ustawia uszy. Czuję się takie rzeczy nie tyle przez jakiś szósty zmysł albo, nie wiem, feromony, tylko jeżeli ma się wprawę, to czuć jak koń pracuje pod jeźdźcem. Czuć, czuć dosiadem, tak? czyli udami, łydką, to co się dzieje z koniem. I... Jeżeli ma się wprawę, to jest się w stanie wyczuć to, że jest zaciekawiony tym, co się dzieje. Ktoś, kto ma w prawne oko, to wypatrzy. Zrezygnowały już, nie? Tak, <grym> tyłem. Po prostu przestały się nami interesować. A rodzina? Miał pan w tym wszystkim czas na życie rodzinne, budowanie. No, no, mam bo... trzy córki. Każda z nich ma dwójkę dzieci. Niedługo paradziadkiem być może zostanę. Córki też kochają konie. Jako młode jeździły wszystkie. Z tym, że no później już jakby losy tak kierowały ich życiem, że nie było okazji. No do Ryszczo co jakiś czas. Do Karolina, najstarsza, była moją asystentką też w Starej Baśni, właśnie od militariów i koni. Pierwsza żona bardzo dobrze jeździła konno, Irena. Druga Magda próbowała, ale jakoś nie bez, bez przekonania. Parę prób i na tym się zakończyło. A Paulina, moja trzecia żona, siedziała raz na koniu. Mamy bardzo piękne zdjęcie. to jej kompletnie wystarczy do życia. Kocha pan konie? Boże by nie się tak z tą wielką miłością. Natomiast szanuję i lubię. Jest taki moment na wiosnę. Taki moment przełamania. Jest jeszcze zimno, paskudnie, zimny wiatr. I któregoś dnia jest inne powietrze i ziemia jest taka elastyczna. To ten, który chodził spokojnie, nagle coś się w nim łudziło. I, I każdy galop zaczynał takimi barankami. Tak? I w ogóle widać, że się cieszy z tego, że przyszła wiosna. Yes. <laughs> Czyli boję się. Tak, Cieszyć. tak. Ja już wiedziałem, że już teraz, będzie, już teraz będzie doskonale. Już przyszła wiosna i już można zacząć żyć po zimie. To była historia Tomasza Biernawskiego, historia wielkiej miłości do koni, opowieść o pasji, która przerodziła się w zawód. Grażyna Wielowiejska nagrała reportaż Życie w Siodle. Dobrej nocy, do usłyszenia. Dziękuję Państwu. Bartosz Panek. Jedynka. Polskie Radio. Muzyka nocą. 15 minut pozostało do godziny pierwszej. Kłaniam się Państwu. Dobry wieczór Maciej Szajkowski. Audycję wydaje Domika Jęd za konsoletą Wojciech Błoński. Zapraszamy na muzykę Nocą Wschodni Fronta. Rozpoczęliśmy od zespołu Konopians z Zagłębia. Grupa powróciła z nowym albumem Ironia Somatia to płyta długo oczekiwana, bo wydana po 11 latach od poprzedniej. Prezentowaliśmy ją w audycji Falcon ze środy na czwartek, a grupa zapowiada swoje urodziny 30 już, które obchodzone będą między innymi na festiwalu Korzenie Europy to 31 maja. Park Brudnowski, Wstęp Wolny. Obok Konopians wystąpią między innymi, zapowiadamy to jako pierwsi, takie formacje jak Dikanda czy Werchowina. Wszystkie radio. 7. A to już formacja UN doskonale znana polskim słuchaczom, powraca w ramach spektakularnej. Europejskiej Trasy Koncertowej i również zagoszczą na dwóch koncertach w Polsce 28 kwietnia w klubie Studio w Krakowie. Oraz w Warszawie, dzień później, 29 kwietnia, to wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na pewno będziemy tam z redakcją Jedynki, bo Tinari to pionierska grupa z Afryki Zachodniej, z Mali, która stworzyła unikalny nurt muzyczny, zwany Maren, to fuzja brzmień Tuaregów. Połączonych z bluesem, rokiem psychodelicznym, hard rockiem, ich twórczość nierozerwalnie związana jest z losem ludu Tuaregów. Teksty pieśni poruszają tematykę nostalgii za ojczyzną to, są tak, to jest tak zwany nurt asów, ale też wyrażają polityczny opór, no i opisują trudy życia na Pustyni Saharyjskiej. To jeden z pionierów tego nurtu, który stworzył prawdziwą scenę muzyczną, a wszystko zaczęło się w obozach dla uchodźców w Libii, gdzie założyciele grupy, to byli Tuaregowie z Mali, łączyli walkę o niepodległość z nauką muzyki, z grą na gitarach. Tam właśnie ten zespół się zawiązał. I to jest niesłychanie ciekawa historia. To samo pojęcie asów oznacza tęsknotę, ból, nostalgię za pustynią i trasa pod nazwą Hogarthur właśnie będzie prezentacją ich ostatniego albumu, który bardzo wysoko zawędrował w ramach selekcji World Music Charles Europe, którą każdego miesiąca prezentujemy w programie pierwszym Polskiego Radia. Będzie to też wydarzenie związane z premierą tej płyty. Zdobywcy nagrody Grammy współpracowali z legendami rocka, pojawiają się ponownie na dwóch koncertach w Polsce, po prostu takie wydarzenie trzeba zobaczyć, posłuchać Tinari Wen. Kraków 28 kwietnia i Warszawa 29 kwietnia. Under the Sortie des enceintes d'un furieux sound system. Qui jouait du bon reggae, qui jouait la musique qu'on aime. Elle a suivi sa course et soudain elle a disparu. Dans un virage à gauche, là-bas au coin de la rue. Dans les entrées des couloirs, dans les greniers et dans les cours On voit les gens qui boulèguent tout au long de son parcours Même les plus fainéants dans leurs oreillers enfoncés Se lèvent pour chanter, vive la solidarité C'est une chanson faite à la maison Qui dit que dans la vie il faut veiller sur ses amis C'est une chanson qui dit sans façon Interdit au chrono, vive la solidarité se filer partout, y'a vraiment rien qui ne l'arrête. Tu barricades ta porte, elle rentrera par la fenêtre. Elle passe par les toits, elle passe par les cheminées. Et tout l'immeuble qui Vive la solidarité Les impasses, les rues, les avenues, les boulevards sont bientôt remplis de fracas dansant sur le trottoir. On envoie des renforts pour lui bloquer le passage. Mais sans aucun effort, la chanson force tous les barrages les égouts, les tunnels et les caniveaux rentrent dans les usines, dans les chantiers, dans tous les bureaux partout les employés arrêtent aussitôt de bosser pour se mettre à chanter vive la solidarité C'est une chanson faite à la maison qui dit que dans la ville il faut veiller sur ses amis C'est une chanson qui dit sans façon interdit au chrono vive la solidarité Dans les villes, les banlieues, les campagnes, elle se répand. Tout le monde la faudonne, des montagnes aux océans Pour se donner du courage ou pour endormir les bébés On entend donné vive la solidarité Elle est là dès le réveil, elle te suit même sous la douche Te rentre par les oreilles et puis te ressort par la bouche Chanter partout, en russe, en occitan ou en ourdou. C'est un classique à Pékin, à Rio, à Ouagadougou Numéro un dans les hit-parades de la planète N'allez pas croire que tout ça va lui monter à la tête Pas d'inquiétude, elle ne sera jamais mal interprétée Interdit au colo vive la solidarité C'est une chanson, faite à la maison Qui dit que dans la vie il faut veiller sur ses amis C'est une chanson, qui dit sans façon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 Autopromocja.